Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, witamy Was w audycji Podcastofon, w nowym podcaście w polskiej sieci. Przed mikrofonem z Wrocławia Maciej Skwara i z malutkiej wioseczki w południowo-wschodniej Polsce, Papa, zapraszamy Was do stacji kontroli podcastów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 Właśnie miał być zero wycieczek osobistych. Zostało powiedziane już na ten kontroli... temat. Stacja Kontroli Podcastów, a jak jest stacja kontroli, to wiadomo, że będą przeglądy. I my będziemy tutaj robić przeglądy aktualności podcastowych. Tak, oczywiście w sposób bardzo subiektywny, w sposób taki, abyśmy mogli zainteresować Was tym, co w naszym mniemaniu jest ciekawe na polskiej scenie podcastingu, ponieważ z miesiąca na miesiąc tych podcastów jest coraz więcej, są coraz bardziej ciekawe i coraz trudniej jest znaleźć coś, z czym chcielibyśmy się związać na dłużej. Tak, nie będziemy ukrywać, że strona podcastofon.pl jest bardzo związana ze stroną katalogpodcastów.pl. Jak gdyby są to dwa bliźniacze serwisy. Mieliśmy ambicje, żeby to wszystko znajdowało się w jednym serwisie, no ale niestety serwis rodził się w wielkich bólach i od wielu tygodni staraliśmy się to wszystko uruchomić. Od wielu miesięcy, rzekłbym nawet. Dobrze, chcieliśmy uruchomić właśnie serwis Podcastofon. I katalog podcastów.pl powstał troszeczkę wcześniej, a teraz wszystkie audycje, które będą powstawać w podcastofonie będą bazowały na tym, co będzie pojawiać się właśnie w katalogu polskich podcastów. W zbiorze polskich podcastów amatorskich To należy podkreślić W podcastofonie nie będzie miejsca na podcasty profesjonalne Aczkolwiek nie chodzi nam tutaj o to, że podcasty robione w sposób profesjonalny Ale podcasty, które są wydawane przez komercyjne stacje radiowe Albo przez firmy, które traktują podcast jako kolejny sposób na to Aby sprzedawać nam swoje szatańskie produkty Dokładnie. O, trzeba zaznaczyć, że amatorskie nie znaczy nieprofesjonalne. Oczywiście. Dokładnie. Katalog polskich podcastów. Coś, co było, a jednak coś, czego brakowało w polskiej sieci. My od dłuższego czasu walczyliśmy, żeby pojawiło się coś takiego, co właśnie w katalogu podcastów można znaleźć. Yeah. Czyli automatycznie odświeżający się czytnik który prezentuje pokazujące się podcasty ja ostatnio odkryłem bardzo fajną rzecz jeżeli chodzi o, o katalog to jest coś niesamowitego jeżeli ktoś jest jakimś takim strasznym podcastowym gikiem, który słucha wszystkiego, wszędzie i pochłania każdą audycję która pojawia się w polskiej sieci to tak naprawdę nie wiem czy zauważyłeś ale w tej chwili nie trzeba osobno subskrybować wszystkich kanałów RSS różnych podcastów wystarczy zasubskrybować kanał na katalogu polskich podcastów i automatycznie każdy nowy podcast, który znajduje się w katalogu, będzie Ci się ściągał na dysk. Byłem strasznie ciekawy czy to działa, czy to obsługuje pliki MP3 i obsługuje czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że powstała w polskiej sieci pierwsza stacja radiowa ogólnopodcastowa Czyli nigdy nie wiesz co, nigdy nie wiesz kiedy, ale te wszystkie podcasty mogą się znaleźć przez jeden kanał RSS w Twoich głośnikach. Powiedz, czy nie fajnie? No zdecydowanie jest to bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy i tak śledzą całą scenę podcastową. Dlaczego? Oprócz tego jest tutaj archiwum do 2005 roku albo tak? od, od 2005 roku. Wszystkie podcasty, które znajdują się w tej bazie, można jak gdyby odnaleźć te odcinki tych podcastów z wcześniejszych lat. Także jeżeli ktoś chciałby sięgnąć na przykład do pierwszego wydania podcastu Polskie Detroit, to proszę bardzo klikamy czerwiec 2005 i pojawia się nam podcast z tego roku. A czemu tylko do 2005 no bo w tym roku w Polsce pojawił się, czy nie w Polsce, ale Fak, czy w czy polskim nie? internecie pojawił się polski podcast. Jasne, Jacek Artymiak. Kompletnie ale, ale fail na antenie. Dobra, to tak, się wydaje. Dokładnie. No, może akurat podcastów Jacka Artymiaka tutaj nie ma. Można je odnaleźć w archiwum polskich podcastów, czyli wincentypstrowski.pl Tam znajdziecie bazę z wszystkimi podcastami, które Pojawiały się i pojawiają się nadal, bo te podcasty cały czas są jak gdyby zbierane i wysyłane na, na to archiwum Wincentego. Tak Czyli wszystkim zainteresowanym e, przypominamy, że wszystkie polskie podcasty praktycznie, tak mi się wydaje, zostały zebrane w jednym miejscu. Są dwie domeny, pod którymi można znaleźć archiwum polskich podcastów Tak jak już powiedział papa przed chwilą wincenty-pstrowski.pl oraz podcast.org.pl Ta druga domena działa od niedawna To zawsze był Wincenty Ale potem ktoś ukradł Wincentego Vincenty wrócił znowu, że tak powiem, do pracy na rzecz polskiego podcastingu dzięki Rafałowi Koszeli. Dziękuję, wypada mu tu podziękować. On załatwił, że wróciła tutaj do nas ta domena. A więc jeżeli interesuje Was archiwum, zapraszamy do Wincentego. Tak, zdecydowanie nie musicie zapamiętywać tych wszystkich adresów bo jeżeli wejdziecie na stronę katalogu polskich podcastów albo jeżeli wejdziecie na stronę podcastofon.pl niezależnie, czy pisane przez K, czy pisane przez C to traficie tam również na zbiór linków które prowadzą do różnych stron które są związane z polskim podcastingiem i będą to właśnie archiwa będą to właśnie serwisy poświęcone podcastom będzie to m.in. właśnie Poznaj Podcasting Rafała i Łukasza tak jest e, więc co, chyba możemy e, oficjalnie e, przywitać słuchaczy podcastofonu już tak całkiem e, oficjalnie, e, witamy Was mamy nadzieję, że będziemy mogli się z Wami spotykać w sposób regularny raz w tygodniu co do konkretnego dnia tygodnia jeszcze się nie zdecydowaliśmy ale chcemy, aby docelowo raz w tygodniu Bądź ja, bądź Łukasz, bądź jakaś inna osoba, która będzie miała w tym momencie czas i ochotę Przedstawi Wam to, co się wydarzyło w polskim podcastingu w mijającym tygodniu I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, jakie audycje pojawiły się w internecie Ale co ciekawego działo się na szeroko rozumianej polskiej podcastowej scenie W krótkiej przerwie. Ja powinienem jeszcze powiedzieć coś odnośnie katalogu polskich podcastów, który jest silnikiem serwisu Podcastofon. Ktoś mógłby zarzucić nam, że jego podcastu nie ma w tym katalogu, ale są pewne kryteria, które gdyby należy spełnić. Macie już wspomniał, że nie będą honorowane wszelkie podcasty, które są audycjami radiowymi, chyba, że są to właśnie takie amatorskie audycje albo audycje typu e, swing, które są bardziej podcastem niż audycją. Na stronie łapie. Poza tym tak. swing to jest audycja e, radia niekomercyjnego, tylko radia społecznego, radio akademickie. Oni na tym nie zarabiają pieniędzy. Dokładnie. E, z oczywistych sympatii mamy też e, w katalogu e, podcast Trącić Myszką. Pozdrawiamy pana redaktora. Pozdrawiam. Na stronie katalogu jest opis funkcji katalogu polskich podcastów. Tam wszystko jest wyjaśnione. Jest też informacja, jak można w tym katalogu się znaleźć. Wiadomo, trzeba być podcastem, który nadaje. Zacznijmy od tego, że trzeba nadawać i nie chodzi o to, że ktoś nagra jeden odcinek podcastu i później przez pół roku nic nie będzie robił, a w katalogu się znajdzie, bo wiadomo, że nie o to chodzi, żeby zaśmiecić katalog do granic możliwości. Chodzi o osoby, które przynajmniej raz na jakiś czas nagrywają odcinek swojego podcastu. No i właśnie takie podcasty są dodawane. Jeżeli mają już kilka odcinków, dodawane są do katalogów. No A jeżeli później zamilkną na jakiś czas, to dalej się znajdują w tym katalogu, bo liczymy na to, że zaczną nadawać ponownie. No, a później będziemy decydować, co robić z tymi podcastami, które były i zanikły, nie nadają. To będzie naprawdę ciężki kawałek chleba, tak? Wydaje mi się, że nie, bo spójrz na to. Ja tak sobie teraz myślę na gorąco, Macieju, że te podcasty, które nadają regularnie i znajdują się w katalogu, mhm. to każdy, kto wchodzi na stronę katalogu, to automatycznie widzi te podcasty i wchodzi i może przejrzeć je. A jeżeli jakiś podcast nie nadaje, to tak czy siak znajduje się w archiwum, czyli wincentystrowski.pl. Tam znajduje się ten podcast w archiwum, można do niego trafić. Nic w polskim internecie nie ginie, te wszystkie podcasty są gdzieś zatrzymane i można je pobierać właśnie chociażby z Wincentego. Dobra, ale to umówmy się w pierwszym odcinku, że to nie ja będę decydował, które podcasty są przenoszone do Wincentego, dobrze? Nie, oczywiście. Znajdziemy człowieka, który będzie się z tym zajmował. To, to na pewno zdecydowanie będzie to jakiś maszynista y, serwisu podcastofon. Y, zresztą, kto zarządza katalogiem polskich podcastów? Robert Kessling stworzył tą stronę i Robert Kessling ma chyba najwięcej do powiedzenia. Właśnie. W ogóle nie powiedzieliśmy nic na temat twórców podcastofonu ale to na pewno można wyczytać na stronie podcastofon.pl. Bardzo byśmy chcieli, żeby ci, którzy weszli i odsłuchali tego podcastu, także porozglądali się po stronie podcastofonu. Oja, strona jest no, śliczna, mi się strasznie podoba. No tak, zdecydowanie strona jest dopieszczona pod względem graficznym. Zadbał o to oczywiście nasz nadworny grafik, czyli Filip, Filipa pewnie też usłyszycie w audycjach podcastofonu. Zresztą Filip przykuje też jeszcze jedną niespodziankę, ale o tym może, może pod, koniec, pod koniec dzisiejszej audycji o tym wspomnę, bo katalog to jest raz, podcastofon jako audycja to jest dwa, a polecę za ciosem i powiem, że będzie się raz w miesiącu ukazywać e-gazetka, czyli taka internetowa gazetka w postaci pliku PDF i w tej gazetce różne podcastowe informacje będą przekazane będzie można sobie taką gazetkę obejrzeć na stronie podcastofonu albo pobrać ją na swój komputer i przejrzeć takiego pdf a na pewno będą tam zdjęcia, będą grafiki będą fajne teksty wpisane przez podcasterów, tak? tak dokładnie, pisane przez podcasterów, może ktoś z słuchaczy zdecyduje się napisać coś dla podcastofonu, My jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, jesteśmy otwarci na, na, na współpracę Generalnie. podcasterów, chcemy, słuchaczy. Tak, generalnie tak? chcemy obalić mit, jakoby podcasterzy dlatego tyle mówili, że są analfabetami i po prostu nie potrafią pisać. To jest nieprawdą, o czym będziecie mogli się przekonać. E, ściągając już niedługo pierwszy numer naszej e, małej, czy możemy powiedzieć, że to będzie ZIN internetowy? Hmm. Nie wiem, jakimi kategoriami określa się zin -y, ale myślę, że będzie to jakieś uzupełnienie z całego serwisu, całego społeczeństwa może podcastowego. Generalnie bardzo byśmy chcieli, aby e, wszystkie te przedsięwzięcia, o których w tej chwili mówili, mówimy e, W sposób jak najbardziej, e, nie wiem, e, twórczy i aktywny e, z e, Cholera, słowo mi uciekło, jak to się mówi? O właśnie, zintegrowało środowisko e, polskiego podcastingu No tak nam się marzy, żeby, żeby to wszystko jakoś tak hulało razem czy nam się to uda, czy być może za pół roku ktoś nie wywiezie nas na taczkach, no to się okaże. Tak, z mojej perspektywy wydaje mi się, że sp społeczeństwo podcasterów jest zintegrowane. Na pewno jest yy, pewna grupa osób. No, inni nam zarzucą, że, że, że, że to są jakieś zamknięte kręgi, ale tak nie jest zupełnie. My ostatnio to próbowaliśmy wytłumaczyć. My bardzo chętnie każdego przyjmiemy yy, staropolskim zwyczajem, chlebem i solą. Witamy z otwartymi rękami. Dla wszystkich jesteśmy przyjaźnie nastawieni. Jeżeli ktoś miał okazję się o tym przekonać, to zawsze gdzieś można liczyć na pomoc w stworzeniu swojego własnego, pierwszego podcastu. Jeżeli chodzi o jakieś małe promo, to społeczeństwo podcasterów jest bardzo otwarte. No i myślę, że tak samo będzie, jeżeli chodzi o naszą działalność w serwisie podcastofon.pl. Tak jest. Drogi papo, tak się teraz zastanawiam, żeby nie przeciągać, czy dzisiejsza audycja zbliża ku końcowi, czy być może podejmiemy pewien temat, który mi bardzo mocno, no bardzo mocno mnie uwiera na wątrobie, jako że nadajemy już ponad 40 minut czy mamy jeszcze czas i ochotę, żeby pociągnąć ten odcinek 0 powiedzmy, że jest to odcinek 0, to będzie taki pilot naszej audycji, ale czy jedziemy dalej, czy zaprosimy słuchaczy na kolejny odcinek podcastofonu, który pojawi się miejmy nadzieję za tydzień za dwa tygodnie tak, Macieju, myślę, że możemy jeszcze coś dodać, bo na pewno nie nagrywamy 40 minut, możemy rozmawiać 40 minut, ale na pewno nagranie dzisiejszego podcastofonu, tego zerowego wydania jest krótsze. I o czym wspomnimy jeszcze? Myślę, że warto wspomnieć, zanim powiem o czym warto wspomnieć, powiem jaki był nasz plan. Kilka miesięcy temu, gdy chcieliśmy już wtedy nagrywać pierwszy odcinek Podcastofonu. W pierwszej audycji e, mieliśmy narzekać. Mieliśmy narzekać, że w polskim internecie Wróć, w polskim podcastingu nie dzieje się nic, że jest zastój, że ludziom nie zależy, że nie ma nowych podcastów. Eee, aż tu nagle, odkładając plany z wystartowaniem pierwszego odcinka, okazało się, że przez wakacje wydarzyło się naprawdę wiele. Przez wakacje... No właśnie, rówie, nie przez wakacje. Tuż nie po przez wakacjach, wakacjach, tak? Dokładnie, no, wrzesień. Wrzesień, październik, Złota Polska podcastowa jesień. Eee, tymi podcastami sypnęło i mamy naprawdę bardzo dużo bardzo fajnych, bardzo wartościowych premier no i ten temat, który miał być tematem przewodnim troszeczkę nam się zdezaktualizował mamy świeże podcasty mamy nowe podcasty i myślę, że parę słów na temat tych młodych wilczków wypadałoby wspomnieć no tak jak mówisz, dokładnie w lecie to aż było smutno, było pusto w czytnikach było bardzo mało podcastów, które nadawały a jesień obrodziła podcastami jest tych podcastów trochę niektórzy to jak to zazwyczaj bywa słuchacze polskich podcastów może wróćmy do tych podcastów, które są znane, a po prostu zmieniły miejsce położenia, zmieniły swoją nazwę Martin Lechowicz, znany z wielu przedsięwzięć podcastowych tak, to ta zamienił. Świnia, która, zabiła, ma, która zabiła masę krytyczną. <laughs> Martin zmienił swoje właśnie podcasty. Zamiast masy krytycznej mamy teraz podcast, który nazywa się uh, Completely Unprofessional Show. Dokładnie, czyli Martin nadaje w swoim starym stylu. Chyba Dalej tak, nieregularnie. Ostatnio chyba cisza u Martina. Tak, dalej nieregularnie, ponieważ Martin bardzo mocno i bardzo aktywnie rozkręca dwa swoje pozostałe projekty, czyli dobrze znany wszystkim Odwyk, podcast o Biblii i, po, i o Bogu, który zmienił się po części w taką telewizję internetową na żywo oraz kontestacje, czyli... Kolejny podcast, który moim zdaniem po prostu zmienił nazwę Koczowisko Dekadencji dobrze znana audycja wolnościowa którą Martin nagrywa z Marcinem Hugo Kosińskim zaczęło po prostu nazywać się Kontestacja Dokładnie, a teraz może troszeczkę o nowych podcastach, takie podcasty, które wystartowały i z tygodnia na tydzień pojawiają się nowe odcinki tych podcastów to bez wątpienia Tylko od czego zacząć, właśnie od czego zacząć E, pojechalibyśmy alfabetycznie, ale ja, t, t, zacznijmy od tego, tak jak ja tutaj odnajduję, mamy studio Ziew, Czyli podcast Architekta. Studio Ziew bardzo, ciekawy bardzo głos. fajny, tak, bardzo fajny podcast, niesamowicie ciepły głos. Ja nawet w mailu do architekta napisałem, bo zapytał się mnie swego czasu, co nie podoba mi się w studiu Ziew No to napisałem, że dwie rzeczy. Pierwsza, że przede wszystkim pojawia się zbyt rzadko, a po drugie, to nie podoba mi się to, że to on ma taki fajny, ciepły głos, na który lecą laski, a nie ja. Tak. Kolejny podcast to podcast do piwie, czyli tutaj słuchacz podcastów awansuje do miana podcastera, zaczyna nagrywać. Zresztą zazwyczaj tak jest. To już wspominałem wielokrotnie o tym. Tak, słuchacze zaczynają nagrywać swoje własne podcasty. Tutaj podcaster o idealnie pasującym pseudonimie do tematyki podcastu, czyli BANIA nagrywa podcast o piwie każdy odcinek to inne piwo muszę przyznać, że ostatni odcinek o piwie Grolsz skończył się dla mnie dość nieprzyjemnie słuchałem bardzo dokładnie tego podcastu kilka razy za każdym razem otwierając sobie jednego Grolsza no, nie pamiętam jak podcast się skończył w każdym bądź razie polecam jeżeli lubisz piwo albo nie lubisz piwa warto posłuchać fajny pomysł Kolejny podcast to podcast 420. I tutaj wszyscy opiewamy w zachwyty. Tak, tak, podcast e, Roberta. Roberta, który nadaje z Czeskiej Republiki. Ahoj Robert, jako Simasz. Si tak, krecik, kredliki i piwo. Ano, ano, ja sam ty pozdrawił, czy jakoś tak. E, bardzo fajny podcast, bardzo fajny głos. E, Robert tematyka jest... zdecydowanie interesująca tematyka odbiegająca od tego wszystkiego co jest, to nie jest kolejny podcast o Irlandii albo kolejny podcast o Ameryce albo o szwabskich szwabach tylko to jest podcast o naszych wschodnich sąsiadach z Czeskiej Republiki ja bardzo gorąco polecam, strasznie lubię słuchać Roberta Robert widać, że, że no, mocno angażuje się w to co robi bardzo fajny podcast, polecam tak Mamy jeszcze kilka kolejnych podcastów. Są dwa epizody podcastu Techrum. czyli wszystkim techno? albo nie wszystkim Techrum. A to techno? <laughs> nie, to jest podcast o sprawach technicznych. Podcast Przełka Szczepaniuka, autora podcastu Made in Island. Ale to jest podcast przez C czy przez K? No właśnie podcast. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby podcast pisano przez K. Nie jesteśmy nie, nie, nie, w Polsce. Nie. Jesteśmy zwolennikami tego, żeby podcast pisano przez C. Myślę... Właśnie. Jesteśmy zwolennikami tego, żeby podcast pisano przez K. Przez C? Ale myślę, że to będzie idealny temat na jakąś kolejną audycję z cyklu podcastofonu. Dobry ja myślę, podcast. że, że w ogóle można by było zmobilizować ludzi do tego, żeby się wypowiadali na ten temat. Czy podcast. Słowo podcast powinno pojawiać się przez K czy przez C? No wiesz to, to w, polskim w polskim języku pisze się przez K, nie? No, podcast. Nie, nie. Inne, Inne słowo. Takie taki... jeszcze bardzo z łaciną związane. Ale dobra, Ale... nieważne. E, w, każdym w każdym bądź razie jest, jest podcast, podcast Techrum. E, te. Kilka odcinków ile? Trzy? Trzy? Na razie, razie Przemek Szczepaniuk z Dublina nagrywa podcast dla geeków technologicznych, komputerowych i tym podobnym. Tak. Pojawiły się oprócz tego podcasty takie, które jak gdyby dopiero raczkują. Są dwa odcinki podcastu Wielka Improwizacja. Ja powiem Ci szczerze, że słuchałem pierwszego odcinka tego podcastu i, i tytuł jest adekwatny jak gdyby do treści, bo panowie nie są tak do końca przygotowani. Są nie słuchałem. My też w swoich audycjach improwizujemy niejednokrotnie. Po prostu jest jakaś forma, której się trzymamy, ale... To, co wydarzy się za chwilę jest też improwizacją, ale tutaj naprawdę myślę, że panowie muszą wypracować jak gdyby formułę swojego podcastu. Pierwszy podcast był o sporcie, drugi dotyczył mediów. No, dwa odcinki tego podcastu. Nie wiem, nie słuchałem, nie będę się wypowiadał, aczkolwiek... To jest bardzo świeży podcast, to jest bardzo świeży podcast, ten podcast się pojawił 8 listopada. Nie, ja mam świńską grypę, ja nie mogę wszystkiego teraz słuchać, muszę odpoczywać i się regenerować. Aczkolwiek powiem jeszcze o jednym nowym podcaście, który pojawił się, no myślę, że właśnie w okresie wakacyjnym, to jest tak zwany Wsiok. Wsiok. Pojawi się jakiś czas temu już dokładnie, już ma yy, sporo odcinków, tam już chyba dobiło do dychy jakieś czas temu. Aczkolwiek ja jestem strasznie zły na autora tego podcastu, ponieważ olewa sobie RSS. Na stronie pojawiają się nowe odcinki, natomiast plik RSS był chyba uaktualniony tylko dwa razy, e, dlatego no, ja tutaj dla Wsioka żółta kartka. Mam nadzieję, że ten RSS będzie w miarę aktualny, ponieważ ma chłopak potencjał, chciałoby się posłuchać. Ja jestem osobą leniwą, nie odwiedzam stron podcastów przed tym niż odsłucham odcinka, dlatego bardzo rzadko słucham czegokolwiek pobierając ze strony, dlatego czekam na RSS-a ale powiem Ci tak, że spojrzałem z ciekawości i 14 odcinków w RSS-ie jest a u odcinków pojawiło się 15 to chyba jakiś nowy RSS jest no widzisz coś Macieju przegapiłeś chociaż yy, dobra to jest szczerze... moja wina, nieważne jest tak. Wsiok, Wsiok jest fajny e, polecamy, bardzo taki specyficzny myślę że, myślę, że mogę powiedzieć, że to jest podcast awangardowy e, taki ofowy. E, na pewno znajdzie wielu takich swoich zwolenników. Tak. Poza tym dzisiaj widziałem jeden z nowych podcastów. Nazywa się to y, S-Projekt. S-Projekt? Tak. Zaczynało się to muzyką, także dokładnie jeszcze nie zapoznałem się z tym podcastem. Dzisiaj, dzisiaj był pierwszy odcinek tego podcastu. Y, gdzieś, gdzieś na y, platformie y, mikroblogowej pojawiła się informacja o tym podcaście i, tak mogłem, coś spadło, a też coś i mogłem, mogłem właśnie y, posłuchać y, tego podcastu jest, ale nie zagłębiłem, się, nie zagłębiłem się dalej niż za nie, muzykę wstępu nie. kolejny podcast to manipulacje bezprzytomnością i tam taki miły żeński głos y, czyta opowiadania. opowiadania fragmenty jakiejś własnej twórczości chyba, jeżeli się nie mylę Mogę się mieć. Aczkolwiek też tylko jeden, jeden odcinek na razie się pojawił. Nie, już, już nie, niedawno pojawił się drugi. Już, już drugi. To wszystko drugi Także. Tą grypę. Także możemy powiedzieć, że, że ten podcast też kwitnie. Kilka podcastów, które nadawały w miarę regularnie, troszeczkę ucichło, ale mamy nadzieję, że i to się zmieni. Nie, no jak mówimy już o nowych podcastach, a mówimy o tych, które mają jeden bądź dwa odcinki, to myślę, że warto jeszcze wspomnieć o podcaście Świat Gier Jawa. Jest 10 odcinków. Ukazuje się gdzieś też tak od wakacji ten podcast. Eee... Dokładnie od 2 września e, Taki fajny podcast, jeżeli ktoś lubi sobie przyciąć czasem w jakąś gierkę na komórce e, Podcast poświęcony tylko i wyłącznie tego typu aplikacjom Króciutkie odcinki, średnio po 5 minut e, Również nowy podcast, który pojawił się w ciągu praktycznie dwóch miesięcy Jak sami słyszycie, e, tych nowych, młodych, polskich podcastów jest naprawdę multum jest ich dużo. W tej chwili jesteśmy już w takiej sytuacji, gdzie ja na przykład nie mam czasu przesłuchiwać wszystkiego. Jeszcze rok temu mówię z ręką na sercu, że no geekiem podcastowym byłem na pewno nie większym niż w tej chwili, ale fizycznie było możliwym przesłuchanie wszystkiego, co się pojawia. W tej chwili, aby przesłuchać wszystko i mieć jeszcze czas na muzykę, albo na jakieś książki, bądź audiobooki, no jest to praktycznie niemożliwe. Trzeba po prostu e, wybierać e, no co... E, każdy będzie słuchał e, to, co lubi. E, różne osoby w podcastowaniu będą polecać Wam e, na pewno różne e, podcasty. E, no a sam fakt, że podcastów jest bardzo dużo... Dowodzi temu, że audycja taka jak ta, taka jak podcastofon.pl jest potrzebna. Mamy nadzieję, że spodoba Wam się to nasze gadanie i na dłuższy czas zagościmy w Waszych głośnikach, łamane przez słuchawkach. No właśnie, ja mam nadzieję, że jest potrzebne. Może ktoś stwierdzi, że to nie jest potrzebne, takie gadanie dla samego gadania. A jeżeli uważacie, że jest niepotrzebne, to dajcie po prostu znać. Właśnie zorientowałem, że nie ma jeszcze sposobu, żeby się z nami skontaktować, ale myślę, że w momencie, kiedy audycja będzie już dostępna, to jakiś adres mailowy na stronie również się znajdzie. Pojęcie. A jeżeli nie, no to można tak tymczasowo pisać do mnie albo do Łukasza, do mnie na beznazwy.net gmail.com, a do Łukasza na abstrakcyjny małpa gmail.com. Oprócz tego na stronie podcastofonu znajdują się adresy do wszystkich twórców. Oprócz y, adresów do wszystkich twórców znajdziecie również y, opisy wszystkich twórców. I jest miejsce na komentowanie odcinków! Dokładnie, można komentować to. Nie czy... można! Trzeba komentować! Trzeba komentować. To ta, ta adres i to wszystko to jest bajka, bo to wszystko jest na stronie. Oczywiście. Generalnie, jeżeli chcecie się z nami skontaktować, to nie martwcie się, strona podcastofon.pl Skupcie się tylko mocno, pomyślcie tak. o nas, wyślijcie w naszą stronę swoje myśli. A Pozytywną ten... energię. Tak, to jest przekaz myśli. Tak jak my te, teraz do Was tą pozytywną energię przekazujemy, przekazujemy w Wasze ręce narzędzie, jakim jest podcastofon.pl, narzędzie, jakim jest katalog podcastów.pl. Możecie korzystać z tego dowoli, możecie pisać nam, co się Wam podoba, co się Wam nie podoba, co trzeba zmienić, co powinniście zmienić. Może chcecie zmienić prowadzącego, proszę bardzo. Właśnie, jeżeli nie podoba Ci się mój głos albo papy, tutaj usiądzie na pewno ktoś inny. Załatwimy Wam, kogo chcecie. Piszcie. Tak, Piszcie. albo... O, mam pierwszy konkurs, nagrodę się jeszcze wymyśli. E... Kto powinien być prowadzącym podcastofonu? Czekamy na Wasze maile. Ale to, to mówisz o jakichś takich słabach, tak? Oczywiście. Dlaczego nie? Kto, kto z Polski? Właśnie... To jest dobry konkurs. Ja bym taki, chciał, żeby to była taki Anita, abstrakcyjny Anita Werner, konkurs. Anita Werner, ta Werner Stefan 24 nie? Nie? Ona jest taka mr, taka Werner. No dokładnie. Możemy ogłosić konkurs na, na najbardziej abstrakcyjnego prowadzącego podcastofon.pl. Oczywiście nie, nie zagwarantujemy wam, że na przykład yy, Wojciech Man przyjdzie i będzie mówił dla was tak, o podcastach. Nie Obiecać Ale... nie grzech. Obiecać nie grzech. Obiecać możemy Wam wszystko. Będziemy, tak. jak będziemy jak politycy. Obiecujemy Wam, że nawet Barack Obama poprowadzi podcastofon. Oczywiście, jeżeli będziecie wystarczająco komentować odcinki, i wystarczająco będziecie o nas i w nie myśleć. Myślę, że dzisiaj możemy już zakończyć to wprowadzenie, tak. które miało być krótkie, ale. My, już chyba godzinę. Tak. To się wytnie. Macie już woła a jego córka. To było witamy, witamy wszystkich. Wszystkich tych, którzy trafili na stronę podcastofon.pl Witamy wszystkich tych, którzy dotychczas nie mieli nic wspólnego z podcastami, a może się trafi ktoś taki, a może ktoś może ktoś trafi na tą stronę zupełnie przypadkiem i, i zobaczy, że jest coś takiego jak podcasty nie za zanudzi albo wróci podepnie pod komputer swój odtwarzacz i zacznie ściągać wszystkie podcasty, które pojawiają się w katalogu podcastu. Tak czy siak projekt, który powstawał w ogromnych bólach, najbardziej boleśnie narodzony polski projekt podcastowy w końcu ujrzał światło dzienne. Wy mieliście okazję posłuchać jego pierwszego, a właściwie zerowego odcinka. Zapraszamy za tydzień na audycję już taką troszeczkę może bardziej ogarniętą. My dziękujemy za mile spędzony czas. Zapraszamy na kolejną audycję. Dziękuję Wam, Maciej Skwara oraz Łukasz Mocek, czyli papa. Czyli papa. Do usłyszenia za tydzień. Czyńcie dobro. Cześć! Słuchajcie polskich podcastów. Słuchajcie polskich podcastów.